Super. E, witam wszystkich. E, mam na imię Łukasz właśnie. Jestem alkoholikiem. E, dzisiaj, właśnie to słowo e, alkoholik, co to dla mnie oznacza, nie? Oznacza to e, dla mnie coś takiego, że, e, no, że jestem, jestem chorym gościem, nie? Jestem chorym gościem na śmiertelną chorobę e, i, e, i, i, i co? I, I to jest ta zła wiadomość, nie? Dobra wiadomość jest taka, że, że jest rozwiązanie jest rozwiązanie na, na, na tą chorobę, nie? które, e, które e, jeżeli będę robił dokładnie to, co jest zapisane w napisane w książce, to będę mógł szczęśliwie żyć. Na początku chciałbym powiedzieć, że w swoim życiu miałem e, dwa takie jakby akty desperacji. Pierwszym aktem desperacji było to, że e, po, jednym, e, po jednym z detoksów. Właśnie, no, po ostatnim detoksie, na którym, na którym byłem już nie miałem, siły, nie miałem siły po prostu więcej chlać, chciałem przestać, ale nie wyobrażałem sobie życia bez alkoholu, nie? Tam psycholog z detoksu polecił mi, polecił mi terapię, jeszcze wtedy nie słyszałem o, a chociaż później dopiero dotarło do mnie, że, że gdy byłem na takim detoksie, to przychodzili ludzie, nie? Chodziło dwóch gości, żeby, żeby powiedzieć i mówili coś. Ja już dokładnie nie pamiętam co, ale zapamiętałem, że przychodzili tam po coś. Nie, Dopiero dzisiaj wiem, że przychodzili tam po to, żeby dzielić się swoim doświadczeniem. Siłą i nadzieją, tak? Dlatego też dzisiaj e, chętnie, chętnie dzielę się też swoim tym doświadczeniem. I tym pier pierwszym takim aktem desperacji właśnie było to, że, że poprosiłem o pomoc, poszedłem na terapię e, i, i wiecie co, i po tej terapii nie piłem, nie? Pierwszy, na pierwsze mitingi chodziłem tylko po to, żeby wziąć podpis, bo taki był wymóg tej terapii. Chodziłem po, piłem przed mityngiem, piłem po mitingu i, i tyle, nie? No, ale gdzieś było we mnie, było, była we mnie ta chęć, żeby, żeby coś ze sobą zrobić. Odbyłem tą terapię, nie piłem, czułem się cudownie i, i byłem zadowolony, nie? Minęło 7 miesięcy. Minęło 7 miesięcy i, i, i, wróciłem, i wróciłem do pić. bo myślałem, że będę miał kontrolowanie pić. Poszedłem na drugą terapię, później po tej terapii znowu nie piłem i, i, i, i tylko z, z troszeczkę innym nastawieniem nie? i wróciłem do, do wspólnoty. Co jest ciekawe, po tej terapii, jakby ta obsesja picia gdzieś, gdzieś odeszła, ale jeszcze wtedy jakby nie, nie wiedziałem. Chodziłem na meetingi, ale, ale gdzieś jakby nie słyszałem o tym rozwiązaniu. Nie? nie wiedziałem po prostu, co się ze mną dzieje, bo po tej terapii nie, nie piłem 5 lat. Już będę mówił w wielkim skrócie, bo temat jest krok dziesiąty. Tylko kilka słów, kilka słów o sobie powiem. Po tej terapii właśnie nie piłem 5 lat alkoholu, i a moje życie było nie do zniesienia. Nie? Ja po prostu nie. Nie byłem, w stanie, nie byłem w stanie funkcjonować wśród ludzi, bo wszystkich jakby uważałem za wrogów, od żony usłyszałem, że, że, że jestem nie do życia facetem, że po prostu żebym lepiej poszedł się napić, to może się trochę uspokoję. Po prostu w pracy same, same konflikty, skłócone po prostu z ludźmi. Wszędzie, wszędzie szukałem jakby awantury. Każdy, każdego traktowałem jako wroga. Nawet, nawet kogoś, kto chciał mi pomóc w pracy. Zapytał się, czy, czy, czy, czy ci nie pomóc, jak wykonywałem jakąś czynność, a ja od razu to odbierałem jako atak, nie? Odbierałem to jako atak. I myślałem, że on chce mi po prostu krzywdę, nie? że chce mnie, nie wiem, wygryźć z mojego stanowiska albo chce obnażyć moją nieporadność, wiecie, no, <głos> to jest po prostu istne szaleństwo. Jak teraz o tym myślę, to po prostu aż mi chce mi się śmiać z tego tak naprawdę, bo to jest totalne oderwanie od rzeczywistości, nie? Ktoś, kto, kto wyciąga do mnie rękę, a ja po prostu patrzę na niego jak na wroga, no przecież to jest y, totalne szaleństwo. I tak to trwało i wiecie co, już doprowadziłem się do takiego stanu bez, bez, bez alkoholu, w ogóle bez żadnej substancji, nie? Co jest ciekawe, bez żadnej substancji, Doprowadziłem się do takiego stanu, że już po prostu, no, no, nie, nie mogłem dłużej żyć, no po prostu nie mogłem dłużej żyć i, i, i, i po prostu już, już, albo, albo, albo skończyć ze swoim życiem, już zaczynały się takie myśli, albo po prostu iść się napić, nie? W międzyczasie tak samo jakby, szukałem ulgi w różnych, w różnych innych rzeczach, typu jakieś jedzenie, kompulsywne jakieś ogl oglądanie e, seriali e, seks, wszystko robienie wszystkiego, żeby, żeby, żeby doznać ulgi, nie? Żeby tylko, żeby tylko e, wypełnić, wypełnić tą pustkę wewnętrzną, bo jakby. E, no bo alkohol jakby nie był moim, e, nie był moim jakby, e, można powiedzieć, problemem. On był takim lekarstwem, nie? bo kiedy, kiedy wypiłem ten alkohol, to, to ten lęk i strach, który towarzyszył mi od dzieciństwa, on po prostu, on po prostu znikał. Nie? Ja byłem odważny, byłem śmiały, e, jakby czułem taką przynależność do, do, do, do, do świata, do, e, do, do, do, no, do do rodziny, do jakby do, do w ogóle do społeczeństwa, nie czymś jakby jego częścią, a bez tego alkoholu, no to po prostu byłem taki, byłem taki oddzielony. I ten program, ten program 12 kroków właśnie gdy poprosiłem już o pomoc, wtedy, dzięki Bogu, człowiek, ta moja siła wyższa postawiła mi człowieka na drodze, gdzie, który przekazał mi przekazał mi ten program 12 kroków i, i wiecie co, i dopiero wtedy, dopiero wtedy zaczęło, zaczęło się zmieniać, nie? I co jest dla mnie ważne, tym drugim aktem właśnie takiej desperacji było to, że gdy szukałem tej pomocy, ja jeszcze wcześniej jakby utożsamiałem się z ludźmi na mityngach, z tym, co oni z tym, czym się dzielili, nie? Ale to, ale głównie to było takie utożsamianie się jakby z, z tymi, z tym, z takim spiciorysem, nie? Z tym, z tym, jak to się kiedyś piło, jak to, było, jak to kiedyś było źle, teraz jest fajnie, bo nie piję, ale jakby to nie było to, to nie było to, co ja czułem, nie? I dopiero drugim, drugim razem, właśnie gdy usłyszałem na mitingu wypowiedź człowieka, to ja pierwszy raz w życiu po chyba siedmiu latach pobytu jakby we wspólnocie utostamiłem się, ale tak wiecie, ale tak wewnętrznie, nie, tak po prostu, tak w środku, aż mi po prostu ścisnęło w środku to, co on mówił i mówię, ja pierdzielę, to jest to, jest to co ja czuję, nie, to jest to, co ja czuję, to nie, to, to nie jest to, co ja wiem, tylko to jest to, co ja czuję, nie, pierwszy raz w życiu, nie, podszedłem do niego, poprosiłem, żeby, żeby, żeby o numer telefonu, on przekazał numer telefonu do siebie i do swojego sponsora i powiedział, zadzwoń do tego gościa, on ci pomoże, nie. No i ja tak zrobiłem, bo już po prostu nie chciałem, nie chciałem dłużej tak żyć. I, i właśnie gdy, gdy, gdy dostałem właśnie ten, ten program 12 kroków, to, no to zaczęło się zmieniać. Nie? No i właśnie ten krok 10 jest jakby takim. No dla mnie to jest taka, jakby to powiedzieć, taka kwintesencja tego, tego programu. Ten krok 10, 11 i 12, te trzy ostatnie kroki, to jest taki program, jakby no dla mnie to jest właśnie program w pigułce w pewnym sensie, nie? no bo ten krok 10 no to jakby, no tam jest zawarte wszystko to, co ja się dowiedziałem od, od kroku pierwszego do, do, do dziewiątego, nie? no bo skoro jestem bezsilny wo wobec alkoholu i potrzebuję pomocy, a żadna ludzka siła nie jest w stanie mi pomóc, bo tego też doświadczyłem, no to, no to, no to postanowiłem uwierzyć, byłem skłonny uwierzyć w siłę, w siłę potężniejszą ode mnie, tak, która jest w stanie uwolnić się od, od alkoholizmu, tak. Dla mnie tą siłą, siłą jest Bóg. I, i, i, I to właśnie jego, jego właśnie w tym kroku, y, proszę o pomoc, nie? I, I właśnie tak ten krok nam mówi, tak że to jest krok, wyprowadziliśmy nadal obrachunek moralny, właśnie pierwszym tym, ten obrachunek, no to był właśnie krok czwarty i, i piąty, tak? Gdzie, y, gdzie ja dopiero właśnie wtedy, pierwszy raz w życiu zobaczyłem, kim ja tak naprawdę jestem i co ja mam w głowie, co ja mam w sobie, i w ogóle, że, że to jest totalne, totalne szaleństwo, to jest totalna choroba psychiczna. Ja, ja w ogóle no nie umiałem funkcjonować wśród ludzi, wśród jako pracownik, czy jako, jako syn, czy jako jak obywatel jakiś po prostu. Tak, Że jedyne co miałem w głowie to, to nieuczciwość, jak najmniej się narobić, jak najwięcej zarobić albo ukraść i, i, i takim życiem żyłem, nie? Ten kruch czwarty pokazał mi też, że, no, że, że, że mam coś takiego jak swoje wnętrze, nie? Że mam coś takiego jak swoje wnętrze i tam, i, tam, i tam mam szukać odpowiedzi, nie? Bo tam jest źródło moich problemów, nie? We mnie, nie? Ja całe życie szukałem jakby problemu, problemu w ludziach albo w sytuacjach, nie? Że jakby ten miał coś innego, to, to wtedy ja bym się tak źle nie czuł, nie? Ale to dlatego, że on tak powiedział, to on jest winny tego, że, że ja się tak źle czuję, nie? No i to jest właśnie totalny obłęd, bo to jest w ogóle całkowita fikcja, bo jakby każdy, ma, każdy człowiek ma, ma, mi, ma prawo być taki, jaki jest, a to jakby, co się dzieje we mnie, to, to, to, jest, to jest u mnie, tak? Ja mam właśnie zająć się tym, co, co, co się dzieje wewnątrz mnie, tak? Całe, całe działanie jakby kierować do, do środka, bo jakby... No moim problemem jest egoizm, egocentryzm i, i, i, i koncentracja na sobie samym, tak? gdy, to, gdy to zobaczyłem w tym kroku czwartym, ten moment, w którym tworzy się, ta, y, tworzy się uraza, no to to było po prostu dla mnie jak eureka, nie? To była po prostu eureka, że jak zacząłem dać się tym sytuacją od, od, od początku, od początku, odkąd pamiętam, nie? Od, odkąd sięgałem jakby y, y, pamięcią do przyszłości, to, to po prostu wszędzie, był, wszędzie było, było tylko moje ja, moje ja na wierzchu, nie? Że, że liczy się tylko to, co ja chcę I, i jeżeli coś jest nie tak, jak ja sobie to wymyślę, no to od razu jest, jest, jest od razu atak na, na tego drugiego człowieka, nie? że to on jest winny, że to, bo, że to moi rodzice są winni y, tego, bo oni mi nie, nie dali mi jakichś tam rzeczy materialnych, bo, to, bo ojciec mi nie przekazał czegoś tam, na przykład, że y, nie, nie nauczył mi jeździć samochodem, że nigdy nie było samochodu, no po prostu takie y, jednym słowem użalanie, nie? Czyli jakby w tym, w tym użalaniu to ja byłem po prostu mistrzem i... Y, y, Odkąd pamiętam, to, to, to, to ja się użalałem chyba od zawsze, nie? Po prostu od zawsze się użalałem, a gdy dopiero to zobaczyłem, no to po prostu no jakby, jakby otworzyły mi się oczy, nie? Dosłownie jakby się otworzyły oczy, bo... Mm, no bo to było coś, co, co, co zobaczyłem, że, że, że, że mogę nad tym pracować, nie? że mogę jakby coś zacząć jakby z tym robić. Nie? I, I to mi właśnie pokazał program 12 kroków. I, i dzisiaj na przykład, na przykład ten krok dziesiąty mówi mi, że mam się strzec egoizmu, urazy, złości, nieuczciwości i strachu. Nie? To są takie, takie rzeczy, które towarzyszą mi praktycznie codziennie. I, I kiedyś, to ja właściwie od dzieciństwa żyłem tym egoizmem, strachem. Ja w ogóle strach to, to, to pamiętam od najmłodszych lat, nie? To, to jest coś, co towarzyszyło mi całe życie. I dzisiaj właśnie, do, gdy mam to rozwiązanie i dzięki temu, że, że jakby... Że obserwuję siebie, nie? Obserwuję siebie w różnych sytuacjach, na przykład, gdy jestem w pracy. Dzisiaj miałem nawet taką sytuację, to jest świeża sytuacja. Kierowniczka zwróciła mi uwagę, E, że, e, że powinienem coś, e, że nie powinienem czegoś mówić e, po prostu przy, przy szefowej, nie? bo ja zwróciłem u, uwagę, że e, wykonuję daną czynność e, i, i tam jest pewien błąd nie i po prostu jak e, przegadałem to ze sponsorem, no to wyszło na to, że ja po prostu szukałem aprobaty, nie? I, i, I to jest fakt, że ja cały czas chciałem po prostu mieć to poczucie bezpieczeństwa, nie? Żeby ktoś mnie klepał po plecach, pogłaskał po głowie, przytulił, żeby było, że wszystko będzie dobrze, że ja cały czas taki zalękniony, nie? Cały dzień zalękniony i szukałem takiego poczucia bezpieczeństwa. I to też mi pokazał właśnie krok czwarty. A dzisiaj, tak jak mówi, krok, krok dziesiąty, gdy, gdy, gdy, gdy usłyszałem właśnie, co mówi do mnie kierowniczka, poczułem strach. I, i pierwsze co to, to nie jest użalanie się, tylko jest, jest telefon, do sponsora, telefon do sponsora. Zwracam się do Boga, żeby to usunął. Później prze, prze, przegaduję to ze sponsorem, zapisuję sobie na kartce, co się, co się ze mną zadziało. Jakby przyglądam się tej sytuacji, nie? Przyglądam się tej sytuacji, bo. No bo tam, tam jest, tkwi w tym klucz, nie? Ja muszę szukać tej prawdy. Szukać tej prawdy, która, która jest zawarta w tych, w tych sytuacjach i w tym, co się dzieje we mnie, nie? I, i, a następnie mam przekierować myśli na kogoś, kto, kto może potrzebować mojej pomocy. Co? Dzisiaj tak robię, nie? Dzisiaj tak robię i, i widzę, że to działa, nie? Ale działa to tylko wtedy, kiedy, kiedy, ja, kiedy ja to robię. No właśnie, a często jest często jest tak, że, że ja zamiast to robić, to ja po prostu myślę o tym, jak ja to robię i, i po, po, po, po, kilku, po kilku minutach łapię się na tym, że ja zamiast to robić, to ja po prostu o tym myślę, nie? I, i, i za chwilę się koncentruję na sobie, tak? I to, to jest właśnie to szaleństwo. Też mi, zacząłem zauważać takie sytuacje, gdzie jestem w pracy i... I widzę, że się zaczynam koncentrować na sobie, prawda, wykonuję daną czynność i ja w głowie sobie myślę, o ten się, ten się, ten się na mnie spojrzał, pewnie sobie, pewnie sobie coś o mnie myśli, pewnie, pewnie coś robię źle i ciągle tylko jestem ja, ja i ja. I, I gdy tak się dzieje, to ja wychodzę z pracy i nie mogę wytrzymać sam ze sobą, jestem zmęczony tak, że po prostu, yy, że nie chce mi się po prostu żyć, nie? I, i, i, i tak, ja, ja tak funkcjonowałem całe życie nie i, i, i często jeszcze, i jeszcze się to zdarza oczywiście, tak? tylko że dzisiaj mając właśnie to rozwiązanie, mając ten krok dziesiąty, mając ten krok jedenasty, to wracam do domu i, i, i gdy się kładę spać, przed, przed pójściem spać, y, odpowiadam sobie na 10 pytań, które są zawarte w wielkiej księdze nie? I, i przyglądam się temu dniu tak I, i, i gdy widzę taką sytuację, zapisuję sobie to na kartce, i ja to jakby y, kolejnego dnia już ta świadomość jest, jest inna, nie? Już ta świadomość się troszeczkę rozszerza, tak? No bo widzę, co się ze mną dzieje. I to jest właśnie taka, to jest dla mnie taka właśnie praca, y, praca nad sobą. Historia, która się nie kończy, nie? Y, no bo to, no bo to nie jest jakby, jak ja 30 lat y, Funkcjonowałem, no może troszkę mniej, funkcjonowałem w dany, w dany sposób, no to trudno, żeby, żeby, żeby to wszystko zmieniło się z dnia na dzień, ale dzisiaj to jest coś, w co, w, w, w co wierzę, czemu ufam i nawet jak nie jest jakby... Nie. No, bo nigdy nie jest tak, jak ja bym chciał, nie? Bo co to jakby, Co by było ze mną, jakby było tak, jak ja bym chciał, nie? No to, to ja prawdopodobnie już bym, już bym nie żył, nie? Ale całe szczęście, że, że nie jest tak, jak ja chcę, ale jest tak, jak ma być, nie? I, i codziennie się uczę tego, że, że ja już według swojego planu działałem, funkcjonowałem i, i, i, i o mały włos nie przypłaciłem tego życiem, prawda? A dzisiaj jest tak, że. E... Yy, dzisiaj jest tak, że, że, że, że oddaję wszystko do Boga, nie? Oddaję wszystko Bogu, bo, yy, bo ja po prostu ja, ja się na tym nie znam. Ja w ogóle nie wiem co, jak ma, co ma być, yy, z czym, jak to powinno wszystko wyglądać. Ja po prostu robię tylko to, co, co, co, co, o, czym, o, czym mówi, o czym mówi mi wielka księga, yy, yy, dzielę się tym doświadczeniem. I, i, I to jest to, co, co, co, co właściwie, że tak powiem, co jest moje, nie? Co, co jest moje, no to jest właśnie to doświadczenie, którym mogę się podzielić, tak. I nawet ta deklaracja odpowiedzialności to jest właśnie dla mnie, dla mnie bardzo, bardzo, bardzo piękne, bo no to mi mówi, że ja też na siłę mam nikogo nie, nie, nie uszczęśliwiać. nikogo na siłę mam, nie, mam nikogo nie uzdrawiać. Ja po prostu mam się podzielić swoim doświadczeniem. Jeżeli widzę, że, że ktoś, ktoś potrzebuje pomocy, to zaproponować swoją pomoc, a jeżeli nie chcę, odmówić, to nie ma problemu, tak? Ale też nikogo na, na siłę nie, nie uszczęśliwiam, tak? Gdy jestem na meetingu, to, to także dzielę się swoim doświadczeniem. Podnoszę rękę, że. że, że Jestem gotowy, aby aby przekazać ten program i tyle, i robię tylko to, co, co, co, co, co powinienem, tak? Bo jak, jak zaczynam, jak zaczynam jakby wrzucać w to, jakby za bardzo jakieś moje. moje. jakby mój scenariusz, no to, no to niestety zaczyna, zaczyna się dziać tylko, tylko gorzej, nie? A jak zbytnio tego nie, nie komplikuje, to, to wszystko jest dokładnie tak, jak ma być i mimo, że nie jest po mojej myśli, to jest, jest dokładnie tak, jak ma być, nie? Także, także ten, program, ten program dzisiaj jakby... No, mogę tak powiedzieć, że ratuje mi życie, nie? bo yy, no mam go jakby mam go ze sobą cały czas, to nie jest tak, że to jest tylko na meetingu, jakby ja budzę się rano i, i, i ja od razu, od razu zwracam się do Boga pierwsza moja myśl yy, to jest żeby zwrócić się do Boga jak najszybciej i poprosić Go o pomoc, bo często jest tak, że ja tylko otwieram oczy i od razu czuję niepokój, nie? Czuję niepokój, lęk, ja tylko zdążę otworzyć oczy i już się, już głowa jest rozpędzona, nie? I, i, i jak kiedyś tak funkcjonowałem tylko, że zdążyłem wstać, wyszedłem do sklepu, wypiłem browara albo, albo ze dwie lufy i wszystko było w porządku, nie? I było fajnie, tak? było fajnie na, na, na 15 minut i później chciałem więcej, i więcej i więcej, tak? I kończyło się tym, że... że, że, że kończyło się albo na, na wytrzeźwiałce, albo gdzieś po prostu yy, w krzakach nie, nieprzytomny. Także yy, tak, yy, tak, yy, tak funkcjonowałem kiedyś. Yy, a dzisiaj to po prostu jest nie, niesamowite, no, niesamowita łaska, tak? Że, że, że, no, że, że mogę się tym podzielić. No i że jest to rozwiązanie, nie, że jest to rozwiązanie, bo no kiedyś, no jakby ja w ogóle nie wyobrażałem sobie czegoś takiego, żeby, żeby nie pić, nie? Żeby nie sięgnąć po ten, po ten pierwszy kieliszek. Żeby w ogóle no jak tutaj funkcjonować, jak całe moje życie kręciło się wokół tego, wokół tego alkoholu, czy, czy, czy, czy, czy jakichś tam innych środków. I, i, i jak, jak poznałem ten program, no to po prostu po prostu poczułem, że, że to jest to, to jest to, co, co, co no co mnie leczy, że tak powiem, nie? To stosowanie tego, tego programu, nie? I, i, i, I to powierzenie tego życia y, właśnie Bogu, tak? No bo y, byłem na dwóch terapiach, y, różne jakieś tam rzeczy... Y, y, Próbowałem i to po prostu no, nie, nie, nie, nie, przynosiło, nie przynosiło rezultatu. A jakie było moje zdziwienie, gdy usłyszałem właśnie od sponsora, że to, że ty nie pijesz, to nie znaczy, że ty, że ty zdrowiejesz. Ja, ja byłem przekonany cały, cały czas, że wystarczy nie pić i, i mój problem się rozwiąże, no, ale no, niestety w moim przypadku tak to tak, tak nie było. I dopiero gdy... E, ale to wszystko, to wszystko, to wszystko jakby... E, no pokazały mi te kroki, nie? To jest niesamowite, że właśnie, że krok pierwszy to jest jakby krokiem pierwszym, a nie na przykład szóstym, tak? Jakby, no bo to jest, to jest właśnie ten proces, że na początku, no to właśnie e, ta bezsilność, jakby zobaczenie tej swojej bezsilności, no to jest takim, no taką podstawą, tak? No bo jak ja cały, cały czas byłem przekonany, że, e, że, że wszystko jest dobrze, że nie potrzebuję pomocy, no ale Dopiero jak już, jak już, no można powiedzieć, że się przestraszyłem, nie? Przestraszyłem się tego, co się ze mną dzieje, już po prostu miałem dość, no to dopiero poprosiłem o pomoc, nie? Także, e, także, także tak to wygląda. I ten krok jedenasty e, to jest. No też jest niesamowity, ponieważ y, każdy dzień zaczynam od modlitwy y, i medytacji, tak? Y, to, jest, y, to jest jakby, y, mimo że często wstaję, często wstaję niewyspany nie i nie mam totalnie siły, żeby, y, żeby, żeby, y, żeby cokolwiek zrobić, ale to jest, y, to jest coś, co, co wiem, że, y, że mi pomaga, nie? To jest coś, co mi, wiem, że mi pomaga i, i gdy sobie tak si siadam w ciszy na 15-20 minut rano, to jest ten moment, gdy, gdy, mogę, gdy mogę zobaczyć ten obłęd, który jest w głowie, ale też zobaczyć, że, że jestem pod opieką. Nie? Ostatnio mam wiele takich sytuacji, szczególnie w pracy, nie? Że, że po prostu proszę, proszę, proszę o, o, o siłę, o siłę do życia i, i, i po prostu czuję, że jestem pod opieką, nie? że po prostu to, co się dzieje w moim życiu, to jest tylko wymysł jakby mojej chorej głowy, a, a tak naprawdę jestem cały czas pod, o, pod, opieką, pod opieką Stwórcy, nie, i e, kiedyś jakby w ogóle nie, nie dla mnie nie było do pomyślenia coś takiego, nie, w ogóle sobie nie wyobrażałem w ogóle siła wyższa, Bóg czy, czy cokolwiek, ja w ogóle nawet nie znałem takich pojęć, nie. Mimo, że gdzieś byłem wychowany w wierze, w wierze chrześcijańskiej, to to, to jakby no Boga uważałem jako jakby za, za świętego Mikołaja, nie, że po prostu Boże ja chcę, Boże daj, Boże zrób tak, jak ja tego chcę i koniec kropka, nie? A, a, a jakby zero, zero wdzięczności i, i jakby i jakby oddania tego drugiemu człowiekowi. Nie? Dzisiaj też y jak, no właśnie, często nawiązuję do, nawiązuje, nawiązuje do tej pracy, bo, e, e, bo dzisiaj właśnie miałem taką sytuację, ale tak, tak samo jest w domu, tak? To, to jest e, jakby miejsce, gdzie. E, gdzie e, gdzie tutaj widać jakby to moje zdrowienie, nie? Bo na meetingu to yy, często jest tak, że yy, mówię jedno, a przychodzę do domu i za chwilę, yy, i za chwilę dzieje się, yy, jakby dopiero widać moje zdrowienie, nie? Jak na przykład yy, wchodzę do domu i, i zobaczę, że, że stoją nierówno kapcie ustawione, nie? I, i taka, taka prosta rzecz, a, a potrafi we mnie... Yy, pojawić się taka, takie rozdrażenie dosłownie w ciągu sekundy, nie? Tylko widzicie, no dzisiaj jest coś takiego, że, że oddaję to do Boga i rozpisuję na kartce, a kiedyś to od razu kręciłem awanturę, tak? Albo jak zobaczyłem, że są niepozmywane nie nie, nie, nie szklanki w zlewie, tak? To, za, to dzisiaj po prostu biorę i zmywam. I, i, i, i tyle. A, a, a kiedyś to po prostu to była wielka, wielka uraza i, i, i, i zero, zero od, odzywania się do żony, nie? Także, także to jest to jest po prostu, a to są takie proste rzeczy, nie? To są proste rzeczy, a, a ja po prostu je wyolbrzymiam do wielkości no jakby, no nie wiem, że za pozmywanie to już, no właśnie, to jest kolejna rzecz, że, że jak już pozmywam, to głowa podpowiada, że no tak, no to przecież powinienem jakąś pochwałę dostać, nie? Albo nie wiem, jakiś order, albo przynajmniej, albo jakieś, nie wiem, przynajmniej jakieś oklaski za to, że, że raczyłem po, pozmywać, nie? I to wszystko, to wszystko dzieje się w mojej głowie, to jest totalny obłęd, ale cieszę się z tego, że, że dzisiaj mam to rozwiązanie, bo gdy coś takiego dostrzegam, właśnie dzięki tej obserwacji siebie, analizowania swoich jakby zachowań, i tego co, się, te, tego, co się dzieje w środku, to, no to mogę zadziałać, nie mogę zadziałać, mogę to oddać, do, oddać Bogu, prze, przeanalizować to z, z, ze sponsorem, z zaufaną osobą, naprawić ewentualną krzywdę, bo to też nie jest tak, że jestem święty, idealny i często popełniam błędy i, i staram się jakby naprawiać je na, na, na bieżąco albo następnego dnia. Bo po prostu dłużej bym nie mógł z tym y, wytrzymać, bo to też jest niesamowite, że jak, jak wiem, że popełniłem błąd, to, to po prostu to mi już nie, nie mam tego spokoju, nie? Nie mam tego spokoju, bo y, już się pojawia od razu wtedy y, y, y, lęk, nie? Że, że coś zrobiłem nie tak, że coś zrobiłem źle, że powinienem przeprosić, przyznać się do błędu y, i po prostu. Y, y, Zrobić coś dla, te, d, d, d, dla drugiego człowieka, tak? dla tej osoby, które, przed którą popełniłem błąd w zależności, co to, co to było. Tak? Także to, no to, to, to naprawdę to, to tak się dzieje i, i to jest niesamowite, bo, no bo to tak jest. Nie? i to jak, jak, jak doświadczam czegoś takiego, to po prostu ja nie wiem, jak to się dzieje, ale to się dzieje, nie że to po prostu działa. I, no i dzisiaj po prostu mam to robić i, i, i ufać, że, że wszystko jest tak, jak ma być. Dzięki.